Tak, dziewięć 9, 9 rok, to jest Remix, pierwszy krok Tak, Gorszki Początkowo, chujowo, później hipkopowo Tutaj liczą się cienie, a nie tylko słowo Tu nieważne co mówisz, ważne co robisz Ważne gdzie jesteś, a nie gdzie chodzisz, tak to nie jest Orędzie żadnego prezydenta, to moje rymowanie i nie trzeba mi dyrygenta To w żadnym wypadku, ha, nie są igrzyska Na ulicach za nic, palą się po pyskach Cios za ciosę, mocne, uderzenia lecz nie czas na uliczne zwierzenia kaliska Scena to nic ta olimpiada może czekolada, a może tu paprada, a może coś innego, no powiedz do cholery, tu Goski i mam na to papiery, to jest moja muzyka, moja rymokologia, to jest całe hip jego parodia, polskie rymowanie, moja własna teoria. Tak, 99 krok, to jest remix, pierwszy krok, gorzki, ha. Lanki płaszczyńskie, warszawy. Początkowo chujowo, później powo tutaj idzą się czyny A nie tylko słowo Tu nieważne co mówisz Ważne co robić ważne gdzie jesteś A nie gdzie chodzić, tak? Tak, tak Ha! 19, 9, 6, 7, 8, 9, ha! 4K ja przebijam z nimi będzie to właśnie co początki mojego rymowania Od początku bez pozerowania Początkowo był DNA, później NMM Paint i 4K, 19, dziewięć, 9, 9. jest ja sam, jest sam. Czyli po prostu stolowo, coraz bardziej młodzieżowo i jak na wszystkich powo. Mazur mi pomógł, to chwała. Respekt dla słacha i dla jeziora i gościa, stolowo to ja 4K na zawsze współpraca i za to ich szanuję. Ulica karpacka, ja tu się wykupuję I razem z kuplami w siłowni mailimuję tak jak Kalisy, Enterim okolicy Gramy z podziemia, w mojej piwnicy, tam jest nasze studio Tam nagrywamy to drymy nasze Wysyłamy na powierzchnię ziemi, po co twoje gośniki Jesteś moim kuplem po suwernej muzyki, czyli hipko, bo tak ją nazywają prawdziwi MC Zwolenników swoich mają jesteś dobry To ludzie cię słuchają, tak to ludzie cię słuchają, tak to ludzie cię słuchają, tak Początkowo wiadomo, później hip-hopowo tutaj liczą się czyny, a nie tylko słowo, tu ważne, co mówisz, ważne co mu robisz, ważne gdzie jesteś, a nie gdzie wchodzi tak, tak, tak, nie, tak, nie, to jest remix. Ja wysyłam swoje rymy na chromowej taśmie i prezentuję hip-hop, właśnie. Hipka OP i KGC, to sztuka muro i kaliski Tech. jak Szycha i Warszawski też to właśnie 9-4 Początek mojej kariery, pierwszy kotek z mikrofonem i pierwsze miksery Wycie się nie czyli equalizery De na przejmuję teraz sery Dziś tylko szkolną NMP powstało tam się rymowało, ale nic się nie nagrało To właśnie 9-4 kroki kroki stawiałem Z górze ja patrzę, nimi się inspirowałem Później pojawia się wielko podczas na Kaliska Ekipa gorzki to docenia koncerty w Kaliski Mi płyty z podziemia Respekt dla Grzegorza Czarnojanczyka DJa Zawsze ci pomoże i nigdy nie spyta Dzięki dla strzelczyka, za wsparcie przywita Dzięki za podkłady i CD nagrania Za zrozumienie i styl rymowania